Wibracja 31, powiedz i mnie, sobie tak. Wszechświat wie, że cała praca nad wzmacnianiem wibracji ma duży związek z ideą niesienia pomocy światu i otaczającym cię ludziom. Kiedy pragniesz dać coś od siebie, pokazujesz tym samym, że masz wspaniałe, hojne i kochające serce, pokazujesz, że chcesz coś zmienić. Dla odmiany pomówmy jednak o otrzymywaniu. Kiedy otrzymujesz Wypełniasz pustkę powstałą po oddaniu. Zasługujesz na to, gdyż tak wiele dzielisz ze światem. Pamiętaj o tym. Nigdy nie jest łatwo zrównoważyć te dwie kwestie, ofiarowanie i przyjmowanie. Twoja dusza powie ci, kiedy będziesz potrzebował wziąć, zamiast oddać. Jeżeli ktoś poprosi cię o przysługę, a ty, pomimo że nie będziesz w stanie tego wykonać, i tak spełnisz prośbę z obawy przed poczuciem winy, pamiętaj, że takim działaniem zawiedziesz sam siebie. Dzisiejsza lekcja posłuży ci jako łagodny kopniak w tyłek od wszechświata, ponieważ pragnie on, abyś uzupełniał swoją pustkę. Pragnie też, abyś odnalazł siłę mówienia nie innym i zaczął mówić tak sobie. To podstawowe zasady samoopieki. Wibracja na dziś. Dzisiaj powiesz sobie tak. Jak to zrobić? Co możesz zrobić, aby poczuć się na powrót pełnym? Czy jest coś, z czego możesz zrezygnować? Czy jest coś, co możesz zrobić dla siebie? Jeżeli czujesz presję otoczenia, pokażę Ci teraz metodę, jak powiedzieć nie w uprzejmy sposób, jednocześnie dbając o siebie. Przykro mi, że tak się czujesz i pragnę dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze. Zasługujesz na szczęście, lecz teraz nie mogę ci w tym pomóc. Dlatego też powiem ci nie, abym mógł powiedzieć tak sobie. Dziękuję za zrozumienie. Kocham cię. Możesz powiedzieć to komuś lub do siebie, w ciszy. Jeżeli nie lubisz danej osoby, dopasuj odpowiednio słowa do sytuacji. Dzisiaj mówię sobie tak. Uzupełniam wszystkie moje potrzeby. Dzisiaj mówię sobie tak. Uwalniam się. Podziel się wibracją. Tak wypowiedziane do siebie to akt miłości i samoopieki.